12.45 Autopromocja Minęła dziewiąta Dwójka Jesteś na miejscu Jerzy Radziwiłłow i pora na wiadomości kulturalne Marcin Pesta zapraszam Maestro Jerzy Maksymiuk wybitny dyrygent a także pianista i kompozytor świętuje dziś jubileusz 90. urodzin z tej okazji a także w związku z 70-leciem pracy artystycznej w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbędzie się koncert nadzwyczajny z udziałem orkiestry i chóru Filharmonii oraz Symfonii Warsowi. Na żartobimie mówię proszę Państwa, jak przychodzę do Państwa, to dla Państwa jest czy więzienie, czy marzenie, bo dla mnie jest marzenie. I jeżeli by każda praca mogła być marzeniem, to byłoby wspaniale. Ale te momenty, jeżeli są jakieś wyjątkowe, to życzę tego, żeby było jak najwięcej. Bardzo sobie cenię i dziękuję dyrektorom i orkiestrom, że ze mną zagrają. A ja czuję to jako wielki przywilej. Postaram się jakąś frazę osobistą zadrygować. Może to wyjdzie. Jerzy Maksymiuk poprowadzi oba zespoły we fragmencie suite Ognisty ptaki Gora Strawińskiego oraz czwartej części symfonii Emoliana Sibeliusa. Oprócz tego zabrzmią trua szansą trwa na chór a capella Maurycego Rawela pod dyrekcją Bartosza Michałowskiego, a także eksodus Wojciecha Kilara. Połączone zespoły poprowadzi dyrektor artystyczny Filharmonii Narodowej Krzysztof Urbański. Jest to zupełnie sytuacja bez precedensu. Bardzo się cieszę, że nasi przyjaciele z Sinfonii Warsowi przyjęli nasze zaproszenie i wspólnie możemy świętować tak piękny jubileusz pracy artystycznej, jednej z absolutnych ikon polskiej sceny muzycznej, maestro Maksymiuka. No oczywiście poprosiliśmy maestro Maksymiuka, żeby wybrał swoje ukochane utwory, więc postaraliśmy się to połączyć w jedną całość, jakkolwiek artystycznie jest to koncert tak różnorodny jak osobowość maestro. Początek jubileuszowego koncertu paestro ma Jerzego Maksymiuka w Filharmonii Narodowej w Warszawie o 19.00, a w tym tygodniu na naszej antenie wspomnienia artysty przywołujemy w zapiskach ze współczesności codziennie kwadrans przed 13.00. Instytut Teatralny Mienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie otwiera dziś nową przestrzeń coworkingową. Została ona zaprojektowana przez studentów Akademii Sztuk Pięknych i wyłoniona w konkursie. To miejsce pracy i spotkań dla badaczy, artystów, kuratorów oraz animatorów kultury. Użytkownicy będą mogli korzystać z pamiątek po Zbigniewie Raszewskim oraz klubowych foteli z lat 20., które stały w gabinecie profesora. Otwarcie przestrzeni ma sprzyjać wymianie idei inte i integracji środowiska teatralnego. Uroczystość rozpocznie się o 18.00 w Instytucie Teatralnym w Warszawie i wieńczą obchody setnej rocznicy urodzin Zbigniewa Raszewskiego. Wskaże drogę, opowie o eksponatach lub zaplanuje całą wycieczkę i to w pięciu językach. Informator AI pojawił się w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Helena to pierwszy taki interaktywny przewodnik w Polsce. Dzień dobry, mam na imię Helena. Jestem wirtualną asystentką Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Jak mogę Ci pomóc? Ona jest bardziej taką informatorką niż przewodniczką po wystawach. Model działa lokalnie, znaczy w oparciu o lokalną bazę danych nie wykracza poza nią, ponieważ nie chcieliśmy, żeby na podstawie jakby informacji niesprawdzonych powstał jakiś szum informacyjny lub halucynacje modelu. Mówili wicedyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa Marzena Wiśniak oraz Marcin Rodewalt, odpowiedzialny za techniczne wdrożenie rozwiązania. Nazwa przewodnika AI Helena nawiązuje do Heleny Gejer związanej z rodziną jednych z najważniejszych łódzkich przemysłowców. W tym roku w Ukrainie planowane są kolejne poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej. Prace prowadzone będą m.in. w Hucie Pieniackiej, a także w Późnikach w Obwodzie Tarnopolskim oraz Ugłach w Obwodzie Rówieńskim. W zeszłym roku w nieistniejącej wsi Późniki naukowcy znaleźli i ekshumowali ponad 40 ofiar. Pobrano z nich materiał genetyczny w celu imiennej identyfikacji i pochowano w obrządku katolickim. W Późnikach część ofiar wciąż jednak nie została odnaleziona. Około 50% ofiar nie udało się odnaleźć, bo to już z badań genetycznych to jasno wynika. Wyjaśnia prowadzący badania profesor Andrzej Osowski. Dlatego naukowcy wrócą do Późnik w połowie czerwca, aby prowadzić kolejne poszukiwania. W tym roku archeolodzy wrócą także do Ugieł gdzie zakończone w marcu poszukiwania nie przyniosły rezultatów. To jest naprawdę bardzo ciężkie zadanie odnalezienie ofiar, nie mówiąc już później o pracach badawczych i identyfikacyjnych. Obecnie przeprowadzona ma być kwerenda historyczna, aby wytypować kolejne miejsce prawdopodobnego pochówku ponad 70 Polaków zamordowanych w ugłach przez UPA. Paweł Buszko, Polskie Radio. To były Wiadomości Kulturalne. Na następne zapraszam Państwa o 13, a więcej informacji znaleźć można na portalu dwójka.polskiradio.pl Pogoda na zachodzie Polski dziś zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie miejscami opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a w górach śniegu temperatura maksymalna od 3 stopni na Suwalszczyźnie, około 6 w centrum do 10 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porwisty, północny i północno-wschodni.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 Na scenie m.in. Aga Zarian, Kinga Głyk, Marcin Masecki, Maciej Obara, Jorgos Skoljas oraz artyści współczesnej polskiej sceny jazzowej. Oglądaj transmisję na żywo na kanale YouTube Telewizji Polskiej. Retransmisja 13 kwietnia o godzinie 19 w TVP Kultura. Zapraszają organizatorzy Związek Producentów Audio-Wideo i Akademia Fonograficzna oraz partner wydarzenia Miasto Stołeczne Warszawa. Patronem Gali Fryderyki jest program drugi Polskiego Radia.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 Partnerem wydarzenia jest samorząd województwa mazowieckiego. Reklana. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia w czwartek, 9 kwietnia, 8 minut po dziewiątej. Mieszka Łukasiewicz za konsoletą, a przed mikrofonem Agata Dzień dobry, witamy i zapraszamy na kanon dwójki, jak zawsze do dwunastej. Dzisiaj y, muzycznie będziemy kontynuować wątki, które nam towarzyszą od wtorku, a więc y, mam dla Państwa kolejną porcję nagrań y, z płyt nominowanych do Fryderyków 2026. Dzisiaj posłuchamy między innymi pierwszego nagrania kwintetu Juliusza Zaremskiego na instrumentach historycznych czyli Tobiasa Kocha i Equilibrium Quartet. Będzie też siódmy koncert skrzypcowy Grażyny Bacewicz z płyty Janusza Wawrowskiego i jeszcze małe dodatki z innych nominowanych albumów. A po godzinie 11 ciąg dalszy obchodów wspaniałego jubileuszu. 9 kwietnia 1936 roku w Grodnie urodził się Jerzy Maksymiuk. Thank you. Mozart pod batutą Jerzego Maksymiuka, to była trzecia część 24 Symfonii Bedur-Kechla, pozycja 182 i Polska Orkiestra Kameralna, czyli poprzedniczka Symfonii Warsowej. I zresztą to nagranie ukazało się na, między innymi na mm, albumie wielopłytowym z okazji 25-lecia, Sinfonii Warsowi, no ale już to 25-lecie przypadało całkiem dawno, a Jerzy Maksymiuk wciąż aktywny zawodowo i dzisiaj poprowadzi orkiestrę w Filharmonii Narodowej na specjalnym koncercie. Dzisiaj w Filharmonii Dwójki wielki przegląd nagrań koncertowych Jerzego Maksymiuka zaproponuje Państwu Róża Świadczyńska, a my po Kwadransie Bez Muzyki, czyli po 11.15 posłuchamy jednego z płytowych nagrań, bo ym, takie właśnie płytowe nagrań nagrania w Kanonie y, y, prezentuję od wtorku. To będzie nagranie zrealizowane z BBC Scottish Symphony Orchestra zespołem z którym Jerzy Maksymiuk był związany od 1983 roku przez 10 lat, to będzie koncert fortepianowy Ignacego Jana Paderewskiego z Piersem Laneem przy fortepianie. A teraz teraz nowość, płyta y, Symfonia of London i Johna Wilsona, y, czyli tego zespołu i tego dyrygenta, którzy przyzwyczaili nas do tego, że każda kolejna płyta, poza tym, że jest znakomicie nagrana i świetnie przygotowana, to także y, odkry repertuar, no może takiego drugiego planu, albo nieco mniej znany, albo niesłusznie zapomniany. Na pewno mniej oczywisty. No i tym razem Puccini to jest pewnie pokłosie ubiegłorocznej rocznicy stulecia śmierci Puccini'ego. No to już był 24 rok, czyli to już prawie dwa lata. Tu Puccini na płycie Symphony of London i Johna Wilsona i jego muzyka orkiestrowa. Jeśli nie liczyć fragmentów z oper, tej muzyki Pisanej na orkiestrę mamy jak na lekarstwo, ale John Wilson tak umiejętnie wybrał repertuar, że jednak powstała cała płyta, choć nie wszystkie utwory w pierwszej wersji były samodzielnymi utworami orkiestrowymi, na przykład ten. Hryzantemę Giacoma Puccini'ego, czyli kompozycja, która w pierwszej wersji powstała na kwart smyczkowy w 1890 roku, podobno w jedną noc. Puccini napisał Chryzantemę ku pamięci zmarłego księcia Amadeusza Sabałckiego, a tutaj wersja na smyczki, wersja Johna Willisona wykonana przez Symphonia of London pod jego dyrekcją z nowej płyty z kompozycjami symfonicznymi. Giacomo Puccini'ego, no to jeszcze jedna teraz z tego nowego albumu, yy, która w oryginale powstała na orkiestrę symfoniczną. Yy, to był dyplomowy utwór Puccini'ego, gdy kończył Mediolańskie Konserwatorium, rok 1883. Capriccio, Sinfonico, które później y, motywy z tej kompozycji powracają w y, operach Puccini'ego, bo to był kompozytor, który choć zostawił nam tytuły operowe, y, które wciąż są grane i będą Grane, to jednak muzyki, jeśli liczyć w godzinach i w nutach postawionych na papierze, zostawił bardzo niewiele i to, co nie weszło do oper, a podobało mu się w jego nielicznych kompozycjach instrumentalnych, także często później wykorzystywał. Riccio Sinfonico Puccini'ego i Sinfonia of London pod dyrekcją Johna Wilsona z nowej płyty z orkiestrowymi kompozycjami wielkiego mistrza opery. Słuchają Państwo dwójki już prawie 3 minuty po wpół do dziesiątej. To się czyta. To się czyta. Nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego ukazała się najnowsza książka profesor Anny Nasiłowskiej zatytułowana Węzeł Rodzinny. Wczoraj pisarka opowiadała o polskiej i europejskiej elegancji oraz podróżach z poetką Julią Hartwig do Brukseli. Dziś ciąg dalszy wspomnień czyta Magdalena Warzecha. Kufer zabrałyśmy z rawy, gdy mama porządkowała pozostałe po rodzinie rzeczy. Było to w końcówce lat siedemdziesiątych, już po mojej wyprowadzce od rodziców, ale jeszcze za życia dziadka, czyli w roku 1979. Pojechałyśmy maluchem, czyli Fiatem 126P. Cały strych był zastawiony różnymi gratami i kuframi. Pamiętam, że na nieużywanym od dawna stole stał należący do Stefana zestaw do pisania z kałamarzem, piaskownicą do suszenia atramentowego pisma, miejscem na odłożenie pióra i mosiężnymi zdobieniami. Szukałyśmy takiego kufra, który by wszedł do malucha. Ten, który wybrałyśmy z kilku najlepiej się prezentujących, skrywał starannie złożoną bieliznę Bronisławy, własnoręcznie przez nią uszytą i ozdobioną szydełkowymi koronkami. Przez lata myślałam o tych koronkach o lnianych kaftanikach, chyba nocnych i kolekcji majtek za kolana różnego kroju. Każda sztuka bielizny została przez Bronisławę oznaczona jej monogramem, składającym się z uplecionych dekoracyjnie linii liter B S. Monogram był jak osobisty podpis – kiedy prano w wielkich kotłach wszystkie sztuki razem, dzięki temu dawało się zidentyfikować, co należało do kogo i gdzie powinno trafić. Kobieta wychodząca za mąż opracowywała projekt, który potem pojawiał się na bieliznie osobistej, pościelowej i stołowej, czyli obrusach, ściereczkach itd. Kiedy za mąż wychodziła moja mama, Ciotki też poprosiły ją o narysowanie monogramu. Wybrała proste litery. Napisała po prostu antykwą KN, bez fantazyjnych roślinnych zagięć. Gdy jeszcze na poddaszu w Rawie otworzyłyśmy wieko kufra, mama powiedziała, czy wiesz, że moja babka uważała, że najlepsze nici trzeba samemu uprząść na kołowrotku? Te kupne nie są dobrej jakości. Oczywiście, nie miałam pojęcia. Pewnie chodziło nie o nici do szycia na maszynie, ale o takie do robótek szydełkowych. Każda koronka była starannie dobrana do grubości materiału. I co, tyle zachodu, aby nosić koronkowe gacie do kolan schowane pod długą suknią? Przecież nikt tego nie oglądał. Obruszyłam się. Mylisz się. A pranie? To nie było tak, że wsadzało się do pralki. Najpierw tara w bali z ciepłą wodą. Potem niosło się to wszystko razem nad rzekę, gdzie się płukało. A na koniec wywieszało na widoku. Bo jakże inaczej. Poza tym to, że nikt bielizny nie oglądał, to jeszcze nie powód, żeby jej nie ozdabiać. Nasz kufer miał lekko wygięte, półokrągłe wieko, a w środku drewnianą szufladkę na biżuterię wypełnioną jedwabnymi i safianowymi rękawiczkami. Poza tym żadnych zdobień, tylko skórzane uszy po bokach i solidne okucia. Mama zabrała kufer do siebie i umieściła w piwnicy. Nie w mieszkaniu, bo mógłby zaburzyć przemyślaną estetykę minimalistycznego, modernistycznego wnętrza, do którego urządzenia przykładała dużą wagę. Stały tam zaprojektowane dla małych mieszkań sprzęty ze spółdzielni Ład i meble Kowalskich. W tej chwili są eksponowane na stałej wystawie designu w Muzeum Narodowym. Zasłony koniecznie Polski Len, Cepelia, a także niewielkie, lekkie fotele wyprodukowane w NRD. W latach 70. pojawiło się coś takiego jak styl retro, czyli rodzaj akceptacji dla antyków. Ale mama w to nie weszła. Na rzeczy zepchnięte na podświadomość przeznaczyła więc piwnicę. Umieściła tam też fotografie i dokumenty zrawy, te których nie spaliła. Co jakiś czas słyszałam o kufrze. Kiedyś mama powiedziała, y, twój mundurek harcerski włożyłam do kufra, tego co wiesz. Oznaczało to, że jest bezpieczny, ale nie szukaj go teraz, sama znajdziesz, wiesz gdzie jest. Sposób w jaki matki rozmawiają z córkami o śmierci jest bardzo subtelny, a dla kogoś z zewnątrz nieuchwytny. Przez te wszystkie lata nie odczuwałam potrzeby przyjrzenia się lewemu rękawowi mundurka z naszytymi oznakami sprawności, choć było ich wiele. A już ubranie się w szarą spódniczkę, którą swego czasu sama skroiłam i własnoręcznie uszyłam na maszynie z odpowiedniego materiału kupionego w składnicy harcerskiej, w ogóle nie wchodziło w grę. Choć nie zmieniłam się bardzo, moje włosy są wciąż naturalnie jasne i nie mam nadwagi – to jednak nie jestem już wiotką nastolatką, która nosi ubrania w rozmiarze 36. Przez lata myślałam o tym kufrze. W mieszkaniu na Saskiej Kępie najpierw trzeba było zrobić porządki. W ten sposób w zagraconym i pełnym książek moim mieszkaniu na Ursynowie wylądowały całe paki kolejnych książek obrusów porcelany z Ćmielowa. Prowizorycznie z braku lepszego pomysłu umieściłam je w dużym pokoju, który w ten sposób został podzielony czymś na kształt barykady, na którą patrzę codziennie, ale nie wiem co z nią zrobić. Potem moja najmłodsza córka, chcąc zrobić remont, od roku 59 mieszkanie miało te same drewniane okna, zamówiła ekipę i wynieśli wszystko jak leci. Gdzieś pomiędzy kolejnymi etapami remontu zaginęły klucze do piwnicy. Ich odtworzenie okazało się nieproste. Udało się z kluczem od pierwszych drzwi, ale już ten do drugich. Dorobiono nieudolnie i czekała mnie powtórna wizyta u ślusarza. Kiedy w końcu znalazłam się pod naszą piwnicą, dostęp do niej blokowała stara kłódka. Pokonywanie tej przeszkody... Rozpoczęłam od kupienia nowej. Potem musiałam odnaleźć na działce i przywieźć nożyce do metalu. Wątpiłam w ich skuteczność, więc żeby podpiłować kłódkę, dokupiłam brzeszczot do metalu. Kiedyś miałam takie rzeczy. Uważałam je za niezbędne wyposażenie niezależnej kobiety. Zaopatrzyłam się też w latarkę, bo w piwnicy światło jest tylko na korytarzu. Co ciekawe, to okazało się najtrudniejsze, bo choć od wybuchu wojny w Ukrainie każdy powinien mieć spakowany plecak przetrwania z latarką w wyposażeniu, to jakoś nie sprzedają ich nigdzie w pobliżu. Co jakiś czas rozmyślałam gorzko, że nikt mnie nie rozumie, że nie jestem w stanie się przebić i nawet najbliżsi nie potrafią pojąć, z jakich powodów muszę Mieć ten kufer. Powody te nie są łatwe do wyłuszczenia, ale dla mnie niezwykle istotne. Bliska byłam rezygnacji. Dręczyło mnie, że życie składa się z tylu tak trudnych zabiegów o przedmioty. Tymczasem wszystko wymagało współpracy mojego męża. A on postawił warunki – owszem, przywiezie kufer samochodem, ale najpierw muszę wskazać, gdzie zamierzam go postawić. Mieszkanie tymczasem było już yy, zastawione. To wszystko razem z pandemią, która skomplikowała wszystkie działania oraz z koniecznością poddania się operacji lewego biodra, zajęło mniej więcej cztery lata. I wreszcie nadszedł moment, kiedy mogłam w końcu wskazać uwolniony róg pokoju. O! Tu jest miejsce. Jedziemy po kufer. Przecięcie starej kłódki nożycami okazało się prostsze niż myślałam. Łatwo ustąpiła. Brzeszczot okazał się niepotrzebny. Sezam stanął otworem. Zaraz przy wejściu ukazał się kufer. Stały na nim jakieś ogromne półmiski, zapewne Bronisławy, której były potrzebne jako matce licznej rodziny. Odstawiłam zakurzoną porcelanę i uniosłam wieko. Z pewnym niepokojem zaobserwowałam, że jest nieco obluzowany. Kufer był pusty. Zakręciło mi się w głowie. Może nie o każdy kufer warto walczyć, a może właśnie trzeba, nawet jeśli okaże się pusty. Magdalena Warzecha przeczytała trzeci fragment książki Anny Nasiłowskiej Węzeł Rodzinny ukazała się nakładem Wydawnictwa y, Państwowego Instytutu Wydawniczego, y, a ciąg dalszy jutro o tej samej porze, czyli po 9.30. Pusty kufer w Prozianny na Siłowskiej, a teraz muzycznie aż cztery płyty różne będą nam towarzyszyć cztery z kilkudziesięciu nominowanych do. Fryderyków. Od dwóch tygodni znamy listę albumów, które zostały wybrane przez kapituły jako te najciekawsze. Kto dostanie Fryderyka, to jeszcze musimy się uzbroić w cierpliwość, 24 kwietnia wszystko się okaże. Znaczy, kto dostanie Fryderyki, bo tych statuetek jest wiele. Dzisiaj będziemy słuchać w obszerniejszych fragmentach dwóch albumów, ale też drobiazgów z dwóch innych płyt. Zaczniemy od płyty nominowanej w kategorii Album Roku Muzyka Kameralna Większe Składy. Mówiłam Państwu, że to jest ta kategoria, w której jest bardzo, bardzo dużo ciekawych płyt i bardzo wiele nominacji. Teraz w kanonie dwójki album zatytułowany Eufonium. Maciej Frąckiewicz i McCore String Quartet. Frąckiewicz, Mekore String Quartet i płyta z polską nową muzyką na akordeon i kwartet smyczkowy to było Scherzo z suity Józefa Świdra, skomponowanej w roku 1979. Płyta nominowana w kategorii muzyka kameralna większe składy, a z kolei w kategorii album roku recital, Solowy, płyta Janusza Wawrowskiego, Violin Odyssey Bacewicz, czyli Odyseja skrzypcowa Bacewicz, część pierwsza. To jest płyta, która hmm, ona nie jest do końca recitalem solowym, no bo faktycznie jest tu sporo instrument, y, utworów na skrzypce solo, na skrzypce i fortepian, także, ale jest też y, muzyka, Zdecydowanie koncertująca, bo jest koncert skrzypcowy siódmy Grażyny Bacewicz, który Janusz Wawrowski zarejestrował z Litewską Narodową Orkiestrą Symfoniczną, którą dyryguje Modestas Pitrenias. To jest... Album, który rozpoczyna taki wieloletni projekt, wieloletnie przedsięwzięcie Janusza Wawrowskiego, który zamierza nagrać wszystkie kompozycje na skrzypce Grażyny Bacewicz, więc już chyba powinniśmy powoli wypatrywać kolejnej płyty, a tymczasem fragment z tej pierwszej posłuchamy w całości tego właśnie siódmego koncertu skrzypcowego Grażyny Bacewicz. Janusz Wawrowski, Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna i Modesta Spitrenias. Thank <laughs> you.